Jest 11. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Poszukiwania prezesa Zonda Krypto o ustaleniach śledczych. W tej sprawie za chwilę nasz reporter. Nastolatka z Polski miała pomagać w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie. Została zatrzymana. Wsiadasz i czytasz. Niezwykły tramwaj pojawi się na ulicach Warszawy. Gdzie jest Przemysław Kral? Polskie służby mają informacje dotyczące miejsca pobytu szefa Zonda Krypto, ale ich nie ujawniają. Według ustaleń Onetu szef upadającej giełdy kryptowalut wyjechał do Izraela, a sprowadzenie go do Polski nie będzie łatwe, bo Kral ma także izraelskie obywatelstwo. Śledztwo prokuratury dotyczy oszustw i prania brudnych pieniędzy. Straty poniesione przez klientów Zonda Krypto sięgają ponad 350 milionów złotych. Codziennie do prokuratury zgłasza się 200-300 klientów, którzy stracili dostęp do pieniędzy. Nasz reporter Michał Makowski teraz w Aktualnościach. Dzień, Dzień dobry, witam. Co zamierza prokuratura w tej sprawie? Prokuratura, że zależy na przesłuchaniu Przemysława Krala, który dotąd nie zeznawał przed organami ścigania, m.in. w sprawie tajemniczego zaginięcia swojego wspólnika, Sławomira Słuszka. Jednak Izrael nie wydaje swoich obywateli obcym służbom, co praktycznie uniemożliwia ekstradycję Krala do Polski. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało Polskiemu Radiu, że będzie wspierać w tej sprawie działania odpowiednich służb i instytucji. Natomiast minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zwraca uwagę, że Przemysław Kral od dłu Dłuższego czasu nie pojawiał się w Polsce, co wpisuje się w pewien kryminalny schemat. Jak przygotowują już się do jakiegoś gigantycznego skoku, to mają zarówno na to duże środki dobrych prawników i pewien plan. Czasem jest tak, że ci przestępcy są o pół roku przed wymiarem sprawiedliwości. Natomiast życie zbiega nie jest łatwe i czasem udaje nam się ściągnąć czy z Dominikany. Afera Zonda Krypto uderzyła też w polskich olimpijczyków. Medaliści nie mogą spieniężyć tokenów otrzymanych od głównego sponsora Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Pieniądze z tego tytułu otrzymali za to zawodnicy spoza podium. Dzisiaj minister sportu spotka się z przedstawicielami związków sportowych, aby omówić kryzys wizerunkowy pko u z powodu współpracy z Zonda Krypto. Michał Makowski, dziękuję za te szczegóły. Siedemnastolatka z Polski pomagała w przygotowaniu ataku na szkołę w Kanadzie. Dziewczyna została zatrzymana i usłyszała zarzut. Miała przekazywać przez internet instrukcje konstruowania materiałów wybuchowych. Informacje o nastolatce i planowanym ataku na szkołę w Kanadzie polscy policjanci dostali od FBI. W trakcie przeszukania w domu dziewczyny zabezpieczyli komputer, telefony i cyfrowe nośniki danych. Jarosław Kaczyński wezwany na przesłuchanie. Chodzi o aferę dwóch Wierz. Rzecznik stołecznej prokuratury okręgowej Piotr Antoni Skiba informuje, że prezes Prawa i Sprawiedliwości będzie ponownie zeznawał 20 maja. Wezwania zostały wysłane za pośrednictwem poczty, jak również drogą mailową. Uzyskaliśmy już potwierdzenie od pełnomocnika świadka że stali się w wyznaczonym terminie. Dwie wieże miały stanąć w centrum Warszawy. Za inwestycje odpowiadała spółka Srebrna, w zarządzie której zasiada m.in. Jarosław Kaczyński. W 2019 roku zawiadomienie do prokuratury złożył Gerald Birkfelner, który twierdzi, że nie dostał wynagrodzenia za swoją pracę nad tym projektem. W sprawie pojawiają się też zarzuty korupcyjne.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 Tramwaj Literacki Od dziś do jutra będzie jeździł po ulicach Warszawy. Akcja organizowana jest z okazji Światowego Dnia Książki. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor-dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuters. Collegent Cito firmy Reuters na stawy kości cerę.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 Coraz więcej słońca w całym kraju. Tylko od czasu do czasu na niebie będą pojawiać się chmury, ale padać może tylko na Suwalszczyźnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 10 stopni na wschodzie i nad morzem. Około 16 w centrum i na zachodzie do 18 miejscami na Kujawach. Chłodniej na Podhalu około 9 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie w Warszawie 1001 hektopaskali.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 moment w Państwa SMS-ach. Pani Ola z Łodzi napisała tak. Panie redaktorze, w sprawie tych gadżetów w samochodach w latach 80. poprzedniego wieku, czyli jeszcze za PRL-u, inżynierowie z fabryki sprzętu AGD w Niewiadowie, kto miał przyczepę do Mialucha z Niewiadowatem wie o co chodzi, w Niewiadowie wymyśli zapażarkę do kawy, do wnętrza małego Fiata i mój tata, jeden z tych inżynierów, poprosił moją mamę o zrobienie kawy w Maluchu w trakcie 70-kilometrowej trasy. Można? Można. Także Polacy są pomysłowi. Nie tylko włośnieli mieli takie pomysły. Pani Olu, dziękuję za podpowiedź. Poszukam sobie. Może ktoś ma zachowaną taką zapożarkę do kawy z malucha. Ależ to byłby gadżet muzealny. Do kiedyś to było też, by mi się przydało. Świetnie. Czekam na propozycję. No a ktoś następny pisze tak. W sprawie tego nauczania się, jak ja studiowałam, to materiał dzieliłam sobie na małe części. Jednego dnia przyswajałam jedną część, a na drugi dzień powtarzałam poprzedni materiał i przyswajałam następną. I tak cały czas. To działa, podpowiadam. W tej godzinie przeniesiemy się do tej zamkniętej, tajemniczej zony w okolicach Czarnobyla. Czy wiecie, że tam odrodziła się przyroda? Jak to jest możliwe? Jak to pogodzić z wiedzą naukową? Czy tu się te kropki łączą, czy coś tu się nie klei? To o tym już niedługo. Roman Czajarek, zapraszam. pory roku. Ale zanim to wszystko, to czas jeszcze na, nas, na nasz konkurs. Nie budka telefoniczna, nie garderoba teatralna, nie targowisko, tylko jeszcze coś innego. Podpowiedź numer trzy, ostatnia. I więcej już litować się nie będę. To jest wyjątkowe miejsce, gdzie wszystko jest na niby, ale nic nie jest fałszywe. Zdaje się, że muszę wybrać sobie jakieś dobre miejsce. W tej chwili mamy siedzenia, 92 miejsca, numerowane, fotele, wygodne, składane, komfortowe. Niech się pan z łaski swojej odchyli troszkę, bo ja nic nie widzę. To niech pan idzie do lekarza od oczu. Proszę pana, co pan się tak na mnie kładzie? Przepraszam. No i co? Dla kogo będą te oklaski? Dla zwycięzcy albo dla zwyciężczyni? Ale kto wygra? Jeszcze nie wiem, dowiemy się tego wszyscy parę minut przed godziną 12, Jeszcze w dzisiejszych czterech porach roku. 72-151 Muza muzą, a w pokoju sam Moim kumplem nieustanny stres Na odbite palmy przyszedł czas Mam sodowe i wody pełny zlew nie zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt, nie mogę zmieścić historii waszych żyć, gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp, słowem uznać. podpytujecie kiedy premiera drugiego odcinka podcastu Czarnobyl Prawdziwa Historia w niedzielę, bo w nocy z soboty na niedzielę mamy rocznicę i pierwsza 23 dokładnie w nocy. To jest ten moment, kiedy 26 kwietnia 1986 roku, dokładnie 40 lat temu zmieniła się historia setek, może nawet milionów ludzi. Ale nie do końca zmieniła się tak, jak sobie to wyobrażamy. I nie do końca to jest, znaczy jest wiele mitów. Jednym z takich mitów jest to, że Boże, ta promieniotwórczość zabija. Oczywiście, że ona zabija. I wszędzie ona jest, a, a gdzie indziej to i nie ma. Nieprawda. Jest koło nas w domowych rzeczach. Albo kolejny mit, że tam już nic nie żyje. To jest po prostu martwa strefa. Wręcz odwrotnie. Tamte zwierzaki, które można zobaczyć, to się mają świetnie. I jak to wszystko połączyć? Jak z naukowego punktu widzenia powiedzieć, że, że to się klei, skoro tak na oko wydaje się, że ktoś tutaj kłamie? Tu nikt nie kłamie, to wszystko jest prawda. Doktor Damian Połomski, portal promieniotwórczy.pl, chemik jądrowy. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego przyniósł pan sulkuchenną ze sobą? Niech pan wytłumaczy słuchaczom, bo ja się domyślam, ale słuchaczom myślę, że do głowy to w ogóle nie przychodzi. Sulkuchenną, uwaga i licznik Geigera do mierzenia promieniotwórczości. Tak, przyniosłem dzisiaj ze sobą licznik geiger czyli taki detektor promieniowania. Przenośny. Taki przenośny, mam, tak, tak, który ma wykryć promieniowanie jonizujące i rzeczywiście wykrywa. My tutaj słyszymy e, dźwięki wydawane przez ten e, licznik. Nie wiem, czy państwo słyszą. Musi pan bliżej do mikrofonu i musi być przez chwilę cicho, bo one są bardzo cichutkie. Posłuchajcie, takie ciche pikanie będzie. Jeszcze bliżej, jeszcze bliżej musi pan to przesunąć. Słychać, ale bardzo cicho. No <grymne> dobrze, tak. E, I przyniosłem też sól kuchenną, ale z takim z podwyższoną z zawartością. Nie da się tam głośniej zrobić w tym liczniczku, tam już nie ma żadnego głośniczka, żeby głośniej. Nie, nie da się. No I chcę pan powiedzieć, że jak pan przyłoży go do soli kuchennej, to będzie dużo gorzej? Będzie dużo gorzej. To nie ponieważ... tylko blisko mikrofonu. Dobrze. No, no, no, i co tam? A licznik? Będzie wskazywać wyższą wartość. A co tam pan widzi na tej wartości? Widzi pan, to jest radio, to nie jest telewizja. Tak, to, to, a... tak, tak. Co pan tam e... widzi na mierniczku? Powiem tak, jak wczoraj mierzyłem, wartość wynosiła 0,4 mikrosiwerta na godzinę. No. I teraz już tłumaczę, jeśli będziemy używać takich przedrostek. Mikrosiwert. Mikrosiwert, co to jest 10 do minus 6 przedrostek, ale często się używa też nanosiewertów, czyli 10 do minus 9. I w, takimi wartościami y, operujemy. SIVER to jest jednostka y, dawki promieniowania jonizującego. A takie prześwietlenie np. rentgenowskie to w SIVER da się policzyć, czy nie? Da się policzyć. ile to jest jedna? Teraz z... nie pamiętam tej wartości, ale jak najbardziej... Y... No, chciałem porównać tak, po prostu, tak, żeby tak, powiedzieć, tak, że tak. idę na prześwietlenie, bo to jest coś, co zna każdy, albo idę na jakąś tomografię, czy jakieś coś takiego. Zde zdecydowanie więcej będzie. W tomografię. Oczywiście, że tak, niż to, co obserwujemy na co dzień. Typowe tło promieniowania jonizującego, w, które w Polsce obserwujemy... Mm -hmm. To jest około 1 dziesiąta mikrosiwerta na godzinę, czyli 100 nanosiwertów na godzinę. Jedna dziesiąta na godzinę. Tak. tak? A ta tak. sulkuchenna, ile Panu da? A e, sulkuchenna będzie 4,4. Cztery 4, cztery. tak. 0,4, no ze, tak? Dobra. Cztery rozumiem, dziesiąte. że chodzi o to, że pokazuje Pan to po to, żeby ludziom powiedzieć, że słuchajcie, to promieniowanie jest wszędzie. Czy Wam się to podoba, czy nie? Oczywiście, że tak. Ja I... jestem promieniotwórczy, Pan redaktor jest promieniotwórczy, no, materiały tak, są promieniotwórcze. dokładnie. I, I to jest czasami dużo więcej, niż Wam się wydaje, ale ono, do pewnego stopnia jakby człowiek, rozumie, czy przyroda jest do tego przystosowana. Tak, Jednak stworzono, czy tak to tak. działa? A do ilu wytrzymujemy, a od ilu nie wytrzymujemy? No, jeden siwert to rzeczywiście już e, mogą wystąpić po, po poważne skutki. Później e, im większa dawka powyżej jednego, e, si, jednego siwerta, no to e, zaczyna się już obumieranie. Okej. Okay. No taka i teraz nie... mamy ten Czarnobyl. Mamy to miejsce, gdzie równo 40 lat temu, lada momenta rocznica, z niedziela niedzielę, zrobiło się to koszmarne boom. Tam jest taka zona, jak oni to mówią, taka strefa, mniej więcej 30 km kółko, ogrodzona, pilnowana, gdzie no w zasadzie wszystko powinno być marce w środku. A to jest guzik prawda, bo jak tam się wiedzie, no teraz tam jest front akurat, tak. więc jest wojna, ale przed wojną to tam całe tabuny wycieczek jeździły, to jest mega biznes, oni tam sprzedają bilety, mają tak. przewodników, sklepiki z pamiątkami, wszystko w ogóle... I tamte zwierzaki mają się dobrze. Niech mi pan wytłumaczy, jak to pogodzić, jak, jak to ludziom wytłumaczyć. Ja może wytłumaczę też, jaki jest poziom promieniowania. Tam. No. Każdy z nas może zweryfikować, wejść na stronę e, Komisji Europejskiej. Na przykład jest taki portal Radio, Radiological Map, e, gdzie prezentowane są wartości z Polski, z Europy i też e, z Ukrainy. Mm -hmm. I na przykład, tak jak wspomniałem, w Polsce to tło promieniowania wynosi około 100 wertów na godzinę. Jedna jest, dziesiąta. Jed, jedna dziesiąta. Ja to mikro... będę tak upraszczał tak dobre. Dobre. Bo nano, to wiele osób Jedna dziesiąta tak. Jedna dziesiąta mikro. E, wczoraj sprawdzałem Czarnobyl, e, miasto położone 16 km od, e, reak e, od reaktora, który Aha. uległ awarii. E, wartość wynosiła 15 dziesiątych do dwóch do, e, dziesiątych mikrosiwerta na godzinę. Czyli jest trochę więcej, ale nie jakoś mega więcej. W, w, Polsce, nie więcej. w Polsce nawet nieraz mierzymy takie wartości. Po e, intensywnych opadach deszczu, po długim okresie sus, też mierzymy takie wartości jak 0,2 mikrosiwerta, czy no bo... nawet do 0,3 mikrosiwerta. No to, to znaczy, że tego tam już nie ma. Jest. No to gdzie, gdzie jest, Tam, jak jest takie małe? No. O, już tłumaczę. No. Cała strefa, w, która jest wokół tej elektrowni, ona nie jest równomiernie skażona. Tam są lokalne hotspoty, gdzie występuje więcej skażania, więc moc dawki promieniowania jonizującego jest większa. I tak na przykład przy, w, przy reaktorze, który uległ awarii, też w, mie w mieście Prypeć, które znajduje się 3, Bliżej, 3, km, 3, km, tak. 3 km od tego reaktora, i już mierzymy wartości około 5 mikrosiwertów na godzinę. I teraz możemy tę wartość przerównać przyrów do lotu samolotem. No. Otóż podczas lotu samolotem na najwyższych wysokościach przelotowych, czyli około 11 km. Bo wtedy jest wyższe promieniowanie z kosmosu, o, rozumiem, promieni Promieniowanie no, kosmiczne. Mierzymy wartości 4 do 5 mikrosiwertów na godzinę. Ja ostatnio leciałem do Sztokholmu, rzeczywiście wykonałem pomiar. No, ale to i moment, to znowu 4... wracamy do punktu wyjścia. Czyli tak naprawdę w samolocie jest groźniej niż tam. Otrzymalibyśmy... Czy mamografię, czy w jakimś urządzeniu, które nas bada w szpitalu, tomografię komputerową jest groźniej niż tam, no to czemu tam ludzi nie wpuściły z powrotem? Gdyby, gdybyśmy wpuścili. Tak, tam, legalnie, bo tam tak, na nielegalu tak, tak, to tam nie, ludzie są. Nie, nie, nielega, nielegalnie ale... można. Rzeczywiście, gdybyśmy przez godzinę przebywali w Prypeci, no. w, w, przy tej stacji, która rzeczywiście zmierzyła taką wartość, to po, otrzymalibyśmy taką samą dawkę w ciągu godziny, jak podczas lotu samolotem. No. No. No to czemu Tylko, nie wpuścimy? No. że lot w czasie lotu samolotem. No. My nie lecimy samolotem przez 24 godziny i nie, A, przez 7 dni że w, krócej, w, tak? w tygodniu. To jest chwilowe narażenie. Mhm. Natomiast w Prypeci, gdybyśmy tam osiedlili, osiedlili ludzi, ci ludzie otrzymywaliby duże dawki promieniowania. Cały, cały czas. Plus dodatkowo dochodziłoby do skażenia wewnętrznego. Bowiem ludność wdychałaby, wdychałaby skażone powietrze, czy też pyły, które unosiłyby się. To samo ziemia jest skażona, więc rośliny, które na przykład spożywaliby mieszkańcy, również byłyby skażone i dodatkowo Rozumiem. narażały. Panie Damian, no, to w takim razie a te zwierzęta tam żyją. Żyją zwierzęta. I mają się świetnie. Tak. Część ludzi tam wróciła na nielegalu oczywiście, bo nie wolno legalnie i też już najpierw ich goniono stamtąd. Potem ci tak. miejscowi pilnujący stwierdzisz, że dobra że oni chcą na siłę, to są zwykle starci ludzie, 70-80 lat. Oni tam mieszkali kiedyś. Wrócili jakby do swoich starych domów na wsiach. Niech już sobie żyją, niech już tam umrą, i koniec kropka. I oni żyją i nie chorują. A zwierzęta to w ogóle wydają się wręcz szczęśliwe, jakby ta przyroda tam odżyła mega. Rzeczywiście. Bo nigdzie nie przeszkadza. Tak. No. Gdy znikają ludzie, znikają polowania, znika e, rolnictwo, wyrąb osuszanie, płoszenie, cała infrastruktura, która może zaszkodzić, zaszkodzić zwierzętom. I rzeczywiście zaobserwowano odrodzenie populacji dużych ssaków takich jak jelenie, łosie, dziki, sarny, wilki, bo żubry. To one nie chorują? Żubry, czy one czy... jakby inaczej jak ludzie reagują na to? No bo one e, to, są cały czas narażone oczywiście, na Oczywiście, że są e, narażone no. e, i były prowadzone e, badania. E, co prawda tutaj nie ma jednoznaczności wśród e, naukowców. E, nie ma całego czas e, konsensusu co do tego chronicznego narażenia na ale rzeczywiście zdarzają się mutacje na poziomie genetycznym wśród zwierząt, ale też pojawiły się pewne adaptacje wśród zwierząt. Na przykład badano rzekotki. Żaby takie. No, to, nie są, to, to, są to, to jest płas, ale... żabo Żabopodobne, tak. Biolodzy by się teraz e... podskoczyli e... trzy razy do góry pewnie. Takie, e... Wygląda jak żabka, ale żabką nie jest, tak? e... Żabką nie jest, tak. E... I niektóre badania rzeczywiście sugerują, że pewne cechy, cechy mogły zostać wyselekcjonowane, e... tak między innymi jak ciemne ubarwienie tych rzekotek, bowiem zawierają one A... więcej melaniny, czyli takiego pigmentu, który odpowiada za ubarwienie. E... I ta melanina może chroni... działać może działać ochronnie, na przykład neutralizując wolne rodniki i ograniczając uszkodzenie e, DNA. Moment, moment, moment, Panie Zabianie, bo przychodzi mi proste porównanie do głowy. No jedziemy do Afryki i mamy ludzi, którzy tam mieszkają na co dzień, którzy mają ciemną karnację skóry. Nawet bardzo ciemną. W pewnym sensie to jest podobny schemat. Duże promieniowanie od słońca, w związku z czym natura przez tysiące lat spowodowała, że ci ludzie z tą ciemną skórą mieszkają tam. No melatonina, no tak, taki mi przyszło do głowy teraz, że tak trochę... No, ja wiem, że to, tu żabka, tu żechotka, a, tak. a tutaj ludzie, ale coś w tym jest, nie? I w pierwszych latach po, po, po katastrofie rzeczywiście mogło dojść do takiej selekcji naturalnej e, osobników, e, lepiej znoszących wysoki poziom promieniowania, czyli przed, więcej e, przetrwało rzekotek, które miały więcej melaniny, e, a, więc, a później dalej się e, rozmnażały. E, więc to, był, e, to było e, jedno z wielu badań, które e, było prowadzone. Były też inne badania. Ciekawy eksperyment został też przeprowadzony w tej strefie wykluczenia, bowiem w latach 90. wprowadzono do strefy konie przewalskiego, mm -hmm. które nie występowały tam naturalnie i prowadzono, sprowadzono... To w ramach eksperymentu, celowo je tam tak, sprowadzono. No i co? Celowo sprowadzono i sprowadzono je z rezerwatu Nowa na południu Ukrainy i przewieziono tam około 31 koni i dotarłem do publikacji naukowej z 2025 roku, która wskazuje na stabilny coroczny rozro, rozród. Żerebięta stanowiły około 18% populacji i oszacowano, że w 2025 roku po stronie ukraińskiej było 200 koni, natomiast po stronie białoruskiej było to 50 koni. Czyli widzimy, że rzeczywiście te konie Przewalskiego rozmnażają się w, na uh -huh. tym no etapie. Teraz mam jeszcze większy mętli w głowie, powiem szczerze, pani Znaczy ja, ja wiem więcej, bo już mam przygotowane kolejne odcinki podcastu, ale myślę, że czy mogą mieć w głowie, bo z jednej strony ktoś ich straszy, a z drugiej strony z tych badań wynika, że te zwierzaki mają się tam całkiem nieźle, choć jakaś selekcja przedziwna następuje. Dr Damian Połomski, portal promieniotwórczy.pl jak państwo szukacie informacji, to tam znajdziecie więcej, a jakby co, w niedzielę premiera drugiego odcinka Czarnobyl Prawdziwa Historia i będzie o tym, dlaczego oni się nie zorientowali od razu, że coś się stało. Parę godzin czekali, myśleli, że reaktor stoi, a tam już nic nie było. Jedynka, to jest radio. Tell me something girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you searching for? I'll fall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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda. Jak tam sytuacja z naszą pogodą? Co z zabawą ciepło-zimno? Ciepło. Szczecinek plus 15. Nie mylić ze Szczecinem. Szczecinek. To jest koło sulinowa 15 stopni powyżej zara. To jest najcieplejsze miejsce w Polsce. Gdzie najchłodniej? A tu niespodzianki nie ma, bo to jest stabilnie od paru nastu godzin. Zielona Góra jest najzimniejszym miejscem w Polsce. Ale to najzimniejsze oznacza plus 7. Czyli w sumie też nieźle. Dziś w ciągu dnia temperatura maksymalna od 10 na wschodzie i nad morzem, przez 16-17 w centrum i na zachodzie do 18 miejscami na Kujawach. Tam będzie najcieplej, przynajmniej teoretycznie. Na Podhalu jeszcze chłodniej, tak o 9 stopni. Wiatr był lub umiarkowany. W centrum Polski może się pojawić przelotny deszcz. Nie będą to silne opady, ale mogą być w różnych momentach dnia. To się wszystko będzie działo. Zobaczmy jeszcze, co pokazuje barometr. 1001 hektopaskali w Warszawie, więc tu się nic nie zmieniło. Stabilne ciśnienie. Na termometrze w stolicy Polski 13 stopni. Też cieplutko, jak na ten pole roku. Taka sama pogoda, czy też bardzo podobna do dzisiejszej, będzie jutro. Pory roku. Gdy świat w kawałki na twych oczach rozpadł się Gdy nie ma już ucieczki nawet w tym pysie Gdy każdy dzień raz ziemby jak zły pies, Jest jedna rzecz, którą szaleństwie warto mieć That's ooh. Pory Roku w Radiowej Jedynce. Czas na naszą powieść. Lektury Jedynki. I powiem krótko tak. Do akcji wkraczają nowi bohaterowie. Posłuchajmy piątego fragmentu powieści Wojciecha Chmielarza zatytułowanej Tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Czyta Przemysław Bluszcz. chrząknął. Mężczyzna powoli odwrócił głowę, przyjrzał się gościowi i wrócił do oglądania telewizji. Dopiero po sekundzie skojarzył, kogo właśnie ujrzał w swoim domu. Uśmiech zszedł mu z twarzy, zdjął niezgrabnie nogi ze stołu, przy okazji zrzucając na podłogę popielniczkę i poderwał się w górę. Szwedł, Szwedł kochany, wyjąkał. Jak, jak ty jak ty tutaj... Dokończył niezgrabnie i zaraz pociągnął potężny łyk piwa z puszki. Prawdopodobnie po to, żeby uspokoić drżące dłonie. Otwarte było, odpowiedział Szwed i wszedł do pokoju. Zerknął na telewizor, na którym leciał jakiś program sportowy. Sięgnął po pilota i wyłączył odbiornik. W mieszkaniu zapadła nieprzyjemna cisza. Ale że ty tu, to znaczy, że... Czemu ja twoją wizytę zawdzięczam? Bo doszły mnie szuchy, że zaczynasz robić problemy. Ja? Zdziwił się Zdzisiek. Ja żadnych problemów nie robię. Najmniejszych. Nigdy przecież przez tyle lat. Szwed uniósł wysoko obie brwi. Wskazał palcem na stojącego za nim Janka, potem na dziśka i znowu na Janka. Na pewno? Bo wiesz, Janek mi powiedział... Że nie chcesz podpisać dokumentu? Nie, nie, to nie tak. Ja chcę, bardzo chcę. Czyli Janek mnie okłamał? Nazywasz go kłamcą? Janek, jak ty się z tym czujesz? Stojący za szwedem mężczyzna tylko pokręcił głową, jakby nie podobało mu się, że został wciągnięty w to przedstawienie Nie, nie, wcale mi o to nie chodziło. To o co? — O to, że powinniście mu więcej płacić — usłyszeli kobiecy głos za swoimi plecami. Na twarzy Zdziśka odmalowała się ulga, że ktoś przejmuje od niego ciężar prowadzenia rozmowy. — Czyli to z panią powinienem rozmawiać — domyślił się Szwed. — Pani... — Zofia i żadna pani. — Zofia — powtórzył. — Ładnie. Kobieta skrzywiła się lekko i wzruszyła ramionami. Imię jak imię, oznajmiła. A on żadnych papierów nie podpisze, dopóki go nie potraktujecie jak człowieka. Macie mu więcej płacić, bo inaczej już żadnego papieru dla was nie podpisze. Żadnego, słyszałeś? Pani Zofio, y, Zofio, poprawił się od razu. Jesteś nowa w tym biznesie i nowa w życiu z dziśka. Nowa, ale nie głupia. Odbiła piłeczkę kobieta. Ile on już tych samochodów dla was zarejestrował? Pewnie jakby ktoś to sprawdził, to by wyszło, że on jakiś potentat. A co mu w garażu stoi? Gruchot jakiś. Przemysław Bluszcz Przeczytał piąty fragment powieści wojciecha chmielarza tam, gdzie zmrok zapada szybciej. Książka i audiobook ukazały się wydawnictwie marginesy. Ciąg dalszy w poniedziałek. Jedynka polskie radio: Chcę się wojny, budzić się ze snów pustych i zgubionych w naszych miastach, w naszych oczach. Dziś widzę tylko tuszę na sprzedaż, na wynajem, tam gdzie kiedyś tylu ludzi śpiewało i tańczyło, i piło do. Tam nikogo, więc chodźmy nim przeminie czas, jak masz młodości kult. Mm, czy pamiętasz chwile, gdyby tylko szans? Ciągle, jak brakuje Nieprzespanych nocy Przetańczonych pod gwiazdami Więc mnie ogrzej Daj schronienie A środku środku ciepłej nocy Uciekniemy przed bombami Polskiego Radia. Czesław Mozin. Droga Jedynko, życzę Wam, żeby Wam soduwa nigdy nie odbiła. Po stu latach wydaje mi się, że to się nie wydarzy, dlatego bardzo Was cenię i dziękuję, że jesteś. Yeah. Zanim zapowiedź tego, co będzie jutro w czterech porach roku w jedynym takim miejscu, bo to sobota przecież, czas na rozwiązanie naszej zabawy. Pani Ewa Zestrzelna. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry, witam wszystkich. Co tam było w tym konkursie? Co jest dobrym rozwiązaniem? Jaka rzecz? Jaki, coś? Teatr. Co? Teatr, dobrze. W SMS-ie pani napisała, że ostatnio jakąś wizytę w teatrze pani z rodziną tam odbyła? Coś takiego była? Poważnie było przedstawienie? jaki był spektakl? Tak, mojej mamy na 50. Na 50 urodzinie. Było tym wyruszenia. No, czyli się podobało, czyli było nieźle. Ale cała wyprawa pewnie do tego teatru. Pani Ewo, pięknie dziękuję. Jest nagroda, wszystko się zgadza, oczywiście chodziło o teatr i to mam nadzieję nie była trudna zagadka. To była pani Ewa Zastrzelna, która wygrywa dzisiaj w naszym konkursie. Zapraszam Państwa na jutro. Jutro jedyne takie miejsce, które poprowadzi Sława Bieńczycka i ono będzie z łodzi. Mam takiego kolegę, który mieszka w łodzi, on zawsze mi poprawia, mówi Romku. Pamiętaj, mów z miasta Łodzi. Więc jutro Sława Bieńczycka z miasta Łodzi, z Muzeum z Pałacu Izraela Poznańskiego. To jest niezwykłe miejsce, przepięknie wyglądające i będzie ta Łódź taka jak zatrzymana w czasach Ziemi Obiecanej. Kto z państwa pamięta ten genialny film? Prawda, jakie to było świetne? Te wnętrza, te klimaty, tę pasję tych ludzi, którzy tam nie mieli nic, ale chcieli mieć wszystko, bo przecież oni byli i tak dalej. I te pieniądze, które potrafiły wiele osób zgubić. Jakie wnioski z tego wyciągnąć? To o tym będzie. Ale nie tylko będzie w ogóle o tej Łodzi niezwykłej, o tych pałacach, o tej historii. I o tym, że Miu Łódź to jedno z najpiękniejszych miejsc w Polsce. Jutro. Sława Pieńczycka, jedyne takie miejsce. Cztery pory roku. W tygodniu od poniedziałku do piątku od 9 do 12 każdego dnia, a premiera drugiego odcinka Czarnobyla niedziela 8 rano. Polecam.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Droga Krajowa nr 74 w województwie łódzkim pomiędzy Wieluniem a Bełchatowem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Borowiny. Na kilometrze 72 doszło do wypadku ciężarówki i samochodu osobowego i w tym zdarzeniu jedna osoba została ranna. Droga jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy na pobliskie trasy lokalne. Na drodze krajowej nr 19 pomiędzy Siemiatyczami a Bielskim Podlaskim doszło do zderzenia autoosobowego i ciężarówki w pobliżu miejscowości Andryjanki, na kilometrze 128 obowiązuje ruch naprzemienny. A teraz województwo mazowieckie i północno obwodnica Warszawy. S8 jest zakorkowana zarówno pomiędzy węzłami Łabiszyńska a Wisłostrada w kierunku Wrocławia, jak i w przeciwną stronę, pomiędzy Bemowem a Mostem Grota Grotoroweckiego. Zdecydowanie wolniej jedzie się też na drodze krajowej nr 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz na krajowej siódemce w pobliżu Łomianek i Dziekanowa Leśnego. Spore problemy obserwujemy też na a pomiędzy węzłami Wiskitki a Grodzisk Mazowiecki. Tutaj w związku z pracami drogowymi jest dnia w stronę Warszawy jest zwężona. 22 513 11, 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści tras. Za chwilę nadamy sygnał czasu z Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar w Warszawie. Początek ostatniego wydłużonego sygnału będzie oznaczał godzinę 12. Można regulować wszystkie zegary w domu i w pracy. Po sygnale Kraków i jak zawsze o tej porze w radiowej jedynce. Hejnał z Wieży Mariackiej.